Nawadnianie to temat, który jest bardzo na czasie ze względu na to, że mieliśmy dwa lata suszy no i niestety spodziewać się możemy, że to zjawisko będzie nawracało. Wszystko na to wskazuje, ze mną siedzi pan magister inżynier Krzysztof Łuszczyk, właściciel Łukometu. Firma kompletuje systemy nawadniania, m.in. deszczujące, ale nie tylko. I pytanie najważniejsze w tym wszystkim, kiedy? zapodać te wodę, kiedy lać, no bo robić to na oślep, no to trochę byłoby marnowanie zasobów, spóźnić się to trochę głupio, zdać za wcześnie, też bez sensu, to co no zrobić, mało, żeby źle, za mało za źle, dużo, za dużo też źle, no to co zrobić, żeby było to dobrze. Wszystko musi być nawadnianie, musi być precyzyjne. I jeżeli już mamy ten sprzęt do nawadniania i mamy ten dylemat, kiedy i ile tej wody polać, to oprócz tego, co powinniśmy wiedzieć o roślinie, kiedy ona potrzebuje, kiedy jest ta woda zbędna, o glebie ile ta gleba może pomieścić w strefie systemu korzeniowego tej wody i potem ją racjonować, roślinie oddawać, to przede wszystkim musimy nie dopuścić do tego, żeby zawartość wody w glebie była poniżej krzywej hamowania wzrostu. Jest taka wilgotna dla każdej rośliny różna, dla każdego stadium jej rośliny różna wilgotność gleby, w której, w, od którego momentu roślina przez, zaczyna oszczędzać wodę, hamować wzrost. W, hamować wzrost, a nam przecież zależy, żeby plon był jak najwyższy i każdy dzień stracony, czyli utrzymywany w, w, przy wilgotności gleby mniejszej niż hamowanie wzrostu powoduje to, że nie możemy uzyskać maksymalnego potencjalnego plonu, jaki można by było uzyskać przy sprzyjających reszcie warunków, bo musi być do tego jeszcze światło, nawozy, musi być dwutlenek węgla, jeszcze muszą wszystkie inne procesy, te składniki procesów fotosyntezy być dostarczone. I w przypadku wody tak my w Łukomecie kierujemy się stacją pogodową specjalnie oprogramowaną napisany u nas program na nawadnianie info oblicza dokładnie podście żeby zużycie wody bieżące, notuje opady i z tego wylicza, że dla tej rośliny jutro powinniśmy zastosować dawkę 20 mm. Konkretne, konkretne daje wskazówki, kiedy i ile. Biorąc pod uwagę glebę. Tam jest, są współczynniki dla gleby, tak żebyśmy wiedzieli, ile można w tej, zmagazynować tej wody w glebie. Ma współczynniki dla, dla gatunków roślin i dla fazy ich wzrostu, w miarę jak narasta zapotrzebowanie albo przy końcu wegetacji spada i niepotrzebnie, żeby nie lać. No i mamy konkretne, konkretne polecenia. Jutro nawadniamy taką i taką dawką, chyba że spadnie w nocy deszcz, nie? Bo tego trudno. Chociaż stacja uwzględnia krótko. Terminowe, bo tylko te są, m, jakiś mają sens prognozy pogody, bo m, reszta, takie przynajmniej nasze zdanie jest, że to jest na zasadzie m, górala, będzie padać albo nie będzie, tak? I tutaj nie ma co m, długoterminowych m, prognoz wierzyć im i, i usilnie czekać, że w telewizorze obiecali, że pojutrze spadną deszcze, tak? No bo to było jako to, to, to wszyscy wiemy. To wszystko, to to wiemy. ale z drugiej strony taka stacja pogodowa jest w stanie pobrać, zmierzyć ile deszczu rzeczywiście spadło, ale czy jest w stanie zmierzyć ile tej wody po... od razu z gleby odparowało, a ile tak. przesiąkło poniżej tak, tak, warstwy tak, korzeniowej? Tak, tak. Znając, znając glebę, nadając jej współczynniki, zanim zaczniemy się tą plantacją opiekować, to na podstawie stu i wieloletnich jeszcze bardziej obserwacji przez naukowców gleby, wszystko jest określone, ewaporacja. Tak samo transpiracja rośliny w miarę sadzów, wzrostu jest określona pod warunkiem, że wiemy, temperaturę Wilgotność powietrza, prędkość wiatru i nasłonecznienie. I to są cztery czynniki, które wpływają nam na odparowanie wody z gleby, gleby, którą znamy i wpisaliśmy jej współczynnik. I transpirację przez liście rośliny, wiemy jakiej rośliny, każda inaczej transpiruje, wiemy w jakiej fazie wzrostu. Bo ziemniak przez pierwsze 30 dni w ogóle nie potrzebuje żadnej wody. I czym więcej tej wody jest, tym, tym gorzej jest. Dlatego ziemniaka nie rozwija swojego systemu korzeniowego. A wszystko, co mu do życia potrzebne ma, w tym sadzeniaku. I dopiero wtedy rośnie zapotrzebowanie wody na ten. W pewnym momencie w momencie jest wielkie zapotrzebowanie, bo jest, bo jest przyrost. W pewnym momencie można już tej wody hamować, bo roślina nie potrafi jej złożyć na ten. Już jest zakończenie wzrostu. I tutaj każdy dzień, spacja pogodowa nasza w każdy dzień nie oblicza do przodu. Tylko wiem, że wczoraj ubyło z tej gleby 4,30 mm wody. W tym roku, 1 lipca, mamy na plantacji ziemniaka w całowaniu. 6,5 mm, czyli 65 metrów sześciennych wody z jednego hektara poszło nam w powietrze. Jeżeli drugi dzień pójdzie nam 65 metrów, a poszło 60, potem 50, coś tam, okazuje się, że dawkę polewową, którą normalnie stosujemy na tydzień, ona raptem wystarczyła na 3 dni. Jeszcze co gorsza, na tej piaszczystej glebie nie można dać dużej dawki polewowej, dlatego, że minie system korzeniowy i na, na dobrą sprawę z tej wody straciliśmy do gruntowych, no odbudowaliśmy zasoby, zasoby wód gruntowych, wody polskie się ucieszą, ale na te, my, ale my wyłożyliśmy na to i pieniądze i tą wodę, którą trudem żeśmy gdzieś tam zdobyli, na ten natomiast roślina z tego nie ma żadnego pożytku, jeszcze w dodatku wymyło nawozy ma jeszcze mniej nawozy wymyte poszły do Bałtyku jest jeszcze gorzej. Tutaj nawadnianie zbyt dużymi dawkami na pewno jest złe, ale nawadnianie zbyt małymi zupełnie do niczego nie prowadzi, bo zatrzymuje tę małą dawkę polewową tylko w wierzchniej warstwie gleby, w której nie ma korzeni. Ta woda przez ewaporację odejdzie do atmosfery i roślina nawet nie wiedziała, że ktoś się nawadnia. Pytanie w tym wszystkim jest jeszcze ekonomiczne, bo mieliśmy dwa lata suszy, gdzie rolnicy, niektórzy się nie chcą przyznać oczywiście do tego, ale mieli straty po 40, 50 i 60% gospodarstwa towarowe, większe gospodarstwa, te, które ewentualnie byłoby stać na jakieś nawadnianie, to te gospodarstwa tak naprawdę już toną w kredytach za sprzęt, który kupowały kilka lat temu, mają problem ze spłatą i tak naprawdę im grozi bankructwo. No więc teraz, żeby ratować się przed tą suszą, która będzie nawracała, to wygląda na to, że znowu będą musiały zaciągać kolejne kredyty, czy to nie jest przypadkiem takie trochę już samozapętlające się? Czy grozi nam katastrofa? Nie, nie, nie. Po siedmiu latach suchych przyjdzie siedem lat mokrych i będą suche dla ukometu. bo, nie, bo z nieba spadnie to co są potrzebne i no tu jest opady przez ostatnie 30 lat i ten rok prawdopodobnie będzie drugim rokiem, kiedy tam u mnie w tym całowaniu jest mniejsza opady niż przewidywana średnia roczna. Do tego stopnia, że te nawet te lata, 15, który każdy płakał, że jest susza, 720 mm spadło na 560, jak już mamy normę podniesioną z 550 na ten. W tym roku się, jak nie, nie spadnie nic do końca roku, będzie na poziomie gdzieś 520, tak, czyli ma niewiele, ale poniżej tej średniej. Także to nie jest tak, że jak ta w okresie wegetacji deszcz nie spadł, to mamy mniej opadów. Opadów pewno jest, tylko nie wtedy, kiedy one były nam potrzebne. No i i niektórych z wiosny, nawet w tym roku potopiło i plantacje i nie bankrutują z tego, że im uskło, tylko że im utopiło 80 hektarów warzyw i nie potrafili u, u, odratować, wypompować tej wody. Także no, wody na pewno w, na świecie nie jest mniej. Topnieją lodowce, z każdym dniem jest wody w obiegu na świecie coraz więcej. Gdybyśmy byli w y, okresie y, y, tworzenia lodowców i to, co odparuje, zamieni się w lód i zamieni miliard lat dopiero zostanie ludzkości zwrócone, byłby problem. A teraz mamy inny. Powoli nas to wszystko utopi. Nikt nie eksportuje wody na Księżyc, ani do kosmosu. Nikt nie stwierdził, żeby woda wsiąkała w głąb ziemi, a więc wody będzie coraz więcej i być może, jak się lodowce roztopią, to pół Polski zatopi, nie tylko Holandię i gdzieś tam Malezję. A więc nie płaczmy, że jest wody mniej. Wody jest w obiegu więcej. Czym więcej będziemy uprawiali, będzie wody obiegu więcej nad ziemią, tak? To, że ta woda spadnie do, do słonego morza, to się zamieni co prawda w słoną, ale ratujmy tą wodę, która spada. Jeżeli byśmy 20 litrów odzyskali wody, która spływa nam do Bałtyku, Odrą i Wisłą, byśmy mieli na nawadnienie wszystkich upraw warzywniczych, ziemniaków i sadowniczych dawką 4 mm przez 4 miesiące. Jak ktoś nie wierzy, sobie zacznie liczyć według danych, które można w internecie znaleźć.